Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj porozmawiamy o żywieniu. Brzmi dość poważnie, ale i problem jest poważny o żywieniu dzieci w szkołach i przedszkolach. Moim gościem jest Pani Paulina Gaczkowska z firmy EduService. Dzień dobry. Pani Paulino, jak to jest w szkołach? Czy dzisiaj dzieci jedzą obiady, czy nie jedzą? W Polsce w ostatnich latach sytuacja w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach jest bardzo niezadowalająca, ponieważ według badań Instytutu Żywności i Żywienia w szkołach podstawowych z pełnych obiadów korzysta z dwie 9% uczniów, w gimnazjach tylko 5 Często uczniowie określają, że dieta jest niesmaczna, nie podana, asortyment posiłków jest ubogi. Znaczy, jeśli nie to, to co jedzą dzieci w takim razie? W zamian za to dzieci często kupują sobie przekąski, chipsy, jakieś różne słodkie napoje, czasami jedzą kanapki, choć nie zawsze. Istnieje zatem konieczność zmiany zwyczajów żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez edukację. Czyli uczą państwo dzieci co jeść? Tak tak jakby wzory idealnego jadłospisu. Przepraszam, bo Państwo zajmują się konstruowaniem jadłospisów dla dzieci w szkołach Dokładnie i przedszkolach. Tak. Stąd wiadomo, co dzieci jeść powinny, a co dzieci tak naprawdę jedzą. Jak powinien wyglądać prawidłowy posiłek dziecka w przedszkolu czy w szkole? Dzieci powinny spożywać dietę zbilansowaną i rozłożoną w ciągu dnia na konkretne posiłki. Od 4 do 5 posiłków należy urozmaicać menu, tak aby każdy posiłek był różnorodny pod względem zawartości produktów i składników odżywczych. Najważniejsze, aby posiłki były pełnowartościowe. I składa... Co to znaczy? Żeby się składały z produktów o bardzo wysokiej wartości odżywczej. Zgodnie z zaleceniami żywieniowymi podstawy jadłospisu powinny stanowić węglowodany złożone. Czyli? czyli produkty zbożowe, kasze, makarony, płatki zbożowe, a także ziemniaki. One są głównym źródłem energii dla dzieci. W skład posiłków również powinny wchodzić warzywa i owoce, które są źródłem witamin i składników mineralnych oraz ważnego błonnika pokarmowego. Udział warzyw powinien być oczywiście dwukrotnie większy niż owoców, ponieważ owoce zawierają wiele cukrów prostych, które nie, nie są korzystne. Czyli na obiad dla dziecka makaron, Dodaj warzywa, owoce owszem, choć nie tak wiele jak warzyw, na pewno nie chipsy. W skład obiadu również musi wchodzić pełnowartościowe białko w postaci mięsa, ryby, jaja, sery. Jakie podstawowe błędy występują w jadłospisach teraz dla dzieci i młodzieży? Podstawowym błędem żywieniowym w diecie przedszkolaków i uczniów szkół jest to, że spożywają zbyt mało posiłków. Najczęściej spożywają obiad po powrocie do domu, kiedy to już jest późno i praktycznie wtedy powinny zjadać kolację. Kolejnym błędem jest niespożywanie śniadań, ponieważ śniadanie jest najważniejszym posiłkiem, a dziecko, które pójdzie bez śniadania do szkoły, obniżono ma koncentrację i samopoczucie. Dzieci najmłodszych brakuje często ryb które są źródłem ważnych w rozwoju organizmów, kwasów tłuszczowych, witamin i składników. Mówiła Pani na początku, że nawyki żywieniowe możemy zmieniać, u dzieci i młodzieży możemy zmieniać na zasadzie edukacji. Jakie są jeszcze zasady kształtowania nawyków żywieniowych u dzieci? Co zrobić, żeby to się jednak zmieniło, żeby dzieci zamiast tych chipsów i cukierków zaczęły jeść zdrowo? Dzieciństwo jest najlepszym okresem do kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Powinniśmy dawać przykład swoim dzieciom jeść bardzo dużo warzyw owoców, tak żeby miały dobry wzór do naśladowania. Należy przyzwyczajać dziecko do nowych produktów. A więc zamiast pokazywać dziecku, jak się je chipsy, pokażmy, jak się je warzywa i zdrowe jedzenie. Dziękuję bardzo. Moim gościem była pani Paulina Gaczkowska z EduService. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.